O, oh, aha, da, da, ja da, tak, tak, tak, tak. Podgłoście mi muzyczkę. zią, zią, zią, ziom, zią. Wielki ją składu, ta, gibon skład. Ta, pozdrawiam, ta, teraz kurwa. Nie przedstawią mu cały skład. Teraz KNT jest tu ze mną też uh, Fiodor. Teraz yo, kurwa yo. poczujesz nas, czyli Jodor jo. To jest wielki gibon skład, to jest świat, kurwa yo przepraszam za słowa, które tym razem obejdzie się bez tą strukturę, tą fundaturę to wszystko biorę, to nie obchodzę cię z biurem moim ty wyścig surów stoisz, ja tdf się tego nie boi, to jest Gibbon Squad to jestem właśnie ja, to jest KNT, Jeff, Pich i yo to jest szalony wywiad w radiostacji nie, to nie jest freestyle nie masz racji, takich akcji będzie jeszcze więcej, bo my jesteśmy... Salon MC, yo MC Salenin, dużo oh, yeah, yeah, yeah. zalenin Gibbon squad, tego nikt nie zmieni, yo Gibbon squad, cały oh, yeah, yeah. czas fa A F-T-O-D-O-R, to jestem ja To jest Mr. Renaissance, aka MC3D When okay, I spit on the rhyme, this is universal hip-hop We keep it connected, you know how we disconnect your mental yeah. It's your mental, what we do, we keep it real like that Keep that raw hip-hop, my man over here We keep it on the trip, my man b rex you know we never stress, yeah Oh, yes, Kupałem ja właśnie taki ziom Teraz KNT przedstawić swój listanie. Nie, hey, tak. Yo. To jest jak KNT mój mikrofon Zobacz jaki poczułem swąd, ale nie spąd tego studia Zobacz, to nie jest studia, to jest za mmm, zalegliście studio. Oh, nie jest to równo, KNT 4 lata, wiesz no, <muchany> <gany> no, każdy każdy na swój sposób to czuje, teraz patrz jak Berry który moje, wiesz, jest sobie cały czas z Fiodorem KNT okay, a robi ja z moim napędowym oh, motorem yo, yo. -oh. wszyscy niech podniosą ręce w góry niech skaczą jak kangury Ja, teraz jak koleżka, który mówi hello, czy ty czujesz to? teledysk ja nie podoba mi się to jakaś paranoja, ty czy masz dzisiaj głowę, o, tam Stuka podjeżdża, co na to jego piękna żoneczka hmm. beczka za ten tekst Boria Beczka od Borysa dla Fiotoria Yo Wiktoria, Gloria i chwałę to To jest Gib Gibbska, bon to jest właśnie to jest Jeden z dwóch, jeden z dwóch pozdrawiam tego szalonego człowieka i jego szaloną ekipę człowiek tutaj, no czydziesz w Yo, yo. Tak, to był właśnie desan To jest Rx To jest impres, impreza To jest szalone zarabianie hajsu Nigdy nie pospądę ja, się, pozbędę się Lansu Nie, nigdy Ja, nie ja. Jej, ja wszystko tobie. ta na nożeba w radiostacji Cały czas, tak? Lans, Lans, lans to, jest lans, S, yes. lans to jest Lans przez duże S Rozumiesz? Lans, to jest Lans przez duże S Rozumiesz? Lans, to jest Lans przez duże S Rozumiesz? To jest Lans przez duże S I teraz ja, ja, ja, ja, ja No to polane, zgadza się, jestem szpaner panel na głowie mam to Bandana, Toyota 4 3L V6 Znowu pomyliłem się, masz fiodorystę, cześć, cześć chcesz się wieść, wiosz się ze mną Możesz to robić w ciemno, tak ha? jak, nastawi ciemno, awansowanie Sytuacja przymiarka, wiesz na co Na no Za to chłopaki przy drodze płacą 4-0, śmierć ja. Ja. Yo. <laughs> yo, salony stergi bą bon składu Ja pamiętam o tym